Cześć! Witajcie w siódmym odcinku podcastu Konsoloszki. Witam się z wami prowadząca, czyli ja, czyli Justyna, czyli cześć. Bonzai? Cześć. matko, porwana? <głos> Halo! <głos> I prawdopodobnie Hana. Ponieważ Hana ma Albo trochę nie. problemy, ale może jej się uda dołączyć, więc wskoczy w którymś momencie. Więc niech moc będzie z nią! Jeśli nie dotrze... Jeśli Hana nie będzie, to niech moc będzie z Haną. Amen. Ten, po ten podcast powinien mieć w ogóle tytuł Problemy, bo, bo tylko, tylko o tym jest ostatnio. No ostatni, szósty odcinek jest problemem, więc... Tak. Oby siódmy się nie okazał i będzie git. Tak, właśnie w związku z tym chciałabym ja i prawdopodobnie wy też przeprosić za wszelkie opóźnienia, yy, które są spowodowane mną. Gumę na saj. Tak, bo życie na mnie bardzo skutecznie napada ostatnio i nie wyrabiam się. Ale prawie jak Jakubiak. Tak. Prawie tak samo. Tylko trochę gorzej mi się wydaje. Bo Jakubiaka możesz jeszcze zamknąć tą lodówkę, nie? To jak, jak serial o Wiedźminie? No. no! dobra, niech będzie jak serial o no. na Wiedźminie. Na nie prześladuje życie. Taka skala. Tak. Jeszcze nas prześladują problemy techniczne. Więc combo i kumulacje. I jeszcze brak internetu na bioderka. Ech. Tak. I brak miniona w totku. O, to najbardziej. To bym nie miała wtedy internetu z wiaderka. Tak. <grych> no. Eee, tak. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o dubbingu. Czyli, czy potrzebny nam Stardewalej po polsku. Mhm. Ale zanim o tym porozmawiamy, standardowo zaczniemy od newsów, czyli co nowego u Skubiego. Bonsai, z tego co widziałam, masz najwięcej newsów. Ratuj społeczeństwo. Moje newsy. Moje newsy są takie, że... W końcu się zabrałam za oglądanie całego Doktora Hu. Filmu? A nie, e... jakiego filmu? No jest jeden jeden film. E, nie, nie widziałam, ale... chodzi to jest ten, chodzi o tego, ten z o, o nowego Doktora H. O nowego Doktora Hu. Od pierwszego sezonu zaczęłam oglądać. To jest ten z budki, tak? Bo ja tego nie ogarniam co bardzo. Tak, okay. to jest ten z, ten z budką. Ten z tą niebieską policyjną uh -huh. budką. Eee... Miałam problem, ponieważ na Netflixie jest dopiero od piątego sezonu. Mm. I musiałam się przegopywać, żeby w ogóle znaleźć stare sezony. I znalazłam w końcu w ogóle bez jakiego. jakichkolwiek napisów. Ale no, to jest po angielsku. E... Tak, no. tylko wiesz, to jest po. to jest brytyjski serial A. i tam ze strasznym akcentem. z mocnymi akcentami mm -hmm. mówią. I.. No, mam z tym czasem problem. Jednak. Yy, znaczy, ogólnie, ogólnie wszystko rozumiem, tylko czasem jak mówią bardzo szybko i, i jeszcze do tego nie wyraźnie jak to oni, to, to muszę na przykład po pięć razy sobie przylecieć jeden fragment, bo, bo nie rozumiem. Mm. I, I jestem teraz w drugim sezonie. Mm gdzie już, już po, po pierwszym sezonie się ten doktor zmienił. Mm -hmm. On się regeneruje w jakiś czas i inny aktor go gra, jeśli, jeśli ktoś nie wie. Wiemy. I teraz jest... Który teraz jest? Dziesiąty doktor? Nie wiem. W każdym razie De David Stant i wiem, że on jest przez wielu uważany za ulubionego doktora, a ja muszę powiedzieć, że trochę mi brakuje poprzedniego. <laughs> ale, ale, ale generalnie fajnie. Podoba mi się cały serial i, i, i tak. A czy ten, I oglądam dalej. A czy ten pierwszy sezon nie miał za dużo folii aluminiowej? Wiesz co? Ten pierwszy sezon oni to zaczę kręcili nowy, nowego Doktora Hu zaczęli kręcić w 2005 roku. Aha. Yy, wiesz co, no zależy, tak? Mnie, mnie nie przeszkadza kiczowatość, mm -hmm. jeśli można to, to tak nazwać i mm, nie odczuwałam jej tak bardzo, w sensie, w sensie znam o wiele więcej rzeczy, które są o wiele bardziej ki kiczowate niż pierwszy sezon doktora, nowego doktora Hugo. Bo to i nie przykazała tak. mi to. A bo to nowy Doktor Hu, czyli jeszcze był stary Doktor Hu, tak? O Boże, no stary były od 960 Siedem... dziewięćset... którego. No, ja myślałam, że się tak bardzo cofnęła a nie do 2005. Nie, nie, nie. To, to, to, to, to, nie mam pojęcia, jakbym to znalazła. Yes. Nie. <laughs> Nie, nie, nie. Czyli tak naprawdę... Tyl tylko nowego. A, czyli tak naprawdę oficjalnie jakby wszystkie podsumować, to już z 20 sezonów to było, nie? Nie wiem, <grym> nie. naprawdę. <grym> wiem, że teraz jest dziesiąty sezon? Albo jedenasty będzie? Mhm. Coś takiego. No okej. Okay. No. <grym> nie, ja... ja Doktor Huto to nie jest dla mnie jakoś... Widziałam chyba jeden odcinek z tego nowego albo film widziałam. Nie wiem nawet. Z tego nowego, ale nie tego najnowszego. Wiesz co, wiem, że film był pomiędzy starymi sezonami a nowymi. Mm. Nie wiem, czy później był jakiś film mm. jeszcze. Ja to chyba odcinek widziałam. Gdzieś tam byli w śmierci jakby. Ktoś tam umarł i przez telefon się porozumiewali z tym umarłym. Jakieś takie dziwne rzeczy się tam bardzo działy. No, no generalnie ten serial jest dziwny i zawsze tam się dzieją dziwne rzeczy i no, no nie jest dla każdego, tak? Ale, ale jestem nerdem i, i geekiem, więc, jesteś... więc lubię dziwne rzeczy. Dobrze, to prosimy cię o relację, jak obejrzysz wszystko. Dobrze, postaram Masz się. Masz na to dwa tygodnie? To nie tyle nie obejrzę wszystkiego. Zawiodłam się. Story. Dobra. Mhm. Masz jeszcze coś? E, tak, byłam ostatnio na, na koncercie Hansa Zimmera w Krakowie. Był królew. E, byli na pewno piraci z Karaibów. E, co do reszty, to miałam wrażenie, że powinnam to znać, ale, a, a, ale nie. Czuję, że zawiodłam. <grym> A, generalnie było spoko, tylko chyba od, odkryłam, że koncerty nie, nie są dla mnie. Bo nie ma pogody? Bo... Nie, nie, nie, nie, nie, odchodzi. Eee, chodzi. o to, że nie wiem, czy to była, wiesz, kwestia nagłośnienia i, i akustyki, czy kwestia mojego słuchu, ale jak było gło głośno, to było tak głośno, że nic nie było słychać. Okej. Okay ciekawe. No, w sensie wiesz, te wszystkie instrumenty w jedną w niespójną papę się zlewają i po prostu nie słychać totalnie nic. Nie wiem, czy to była kwestia akustyki, chociaż chyba trochę też, bo jak Zimmer tam w przerwach opowiadał coś, przedstawiał tam jakiś y, ludzi z orkiestry swojej, mm -hmm. nie opowiadał o nich, no przez większość czasu nie mogą go zrozumieć, bo on też miał bardzo mocny angielski akcent, ale bardziej tutaj była kwestia właśnie, że włączyli to nagłośnienie, jak on mhm. mówił i było echo na echo i jeszcze z tym echem i jeszcze było echo i naprawdę no, no nie dało się. Jakby jeszcze jakbym jeszcze słuchała go sama jako, jako tylko, tylko jego głosu, to bym jeszcze coś wyłapała z tego, co on mhm. mówi, tak? A tak rozumiałam Pojedyncze słowa, i mogłam wyciągnąć ogólny sens tego, co on mówi, ale też nie, nie zawsze. Albo króla. To chociaż tyle. I to jest najważniejsze: królew. Tak, to, to jest na, najważniejsze: był król. Mhm. A tak z tej ciekawości, ile ta przyjemność? Wiesz, co ja miałam y, to w ramach zaległego prezentu A. na urodzinę okay. od Kumpeli, ale byłam tam z chłopakiem, z jego mamą i z jego siostrą. I... Aha i z chłopakiem tej siostry i z tego co wiem, to bilety były po 300 Nasze. Nasze. A jeszcze tam są różne sektory, uh -huh. nie? A wiem, dlatego ja nie chodzę na koncerty, bo mnie nie stać. No, myślę, że jakbym sama miała sobie kupić, to to bym nie poszła <śmiech> no. Ja jakiekolwiek się... pieniądze mam, to wydaję na koncerty. No bo... Ciebie to jest Twoja wersja rozrywki, tak? Ja jednak odkryłam, tak. że, że wolę sobie siąść przed kątem i dobrze widzieć i dobrze słyszeć. A ja lubię jeść. Chociaż, no. Regularnie. Lubię no ale tak, no takie 300 zł to jednak jest trochę obiadków, nie? No. Więc wiecie, no. Boże, Boże ile zup. No. A ile napojów? A, nieważne. No. Właśnie, trzeba mieć swory, swoje priorytety, nie? No. A ile gier? A ile gier? Mm. No, ba. No, no. No, 300 zł w tych czasach Biedna. to chyba d jedna. <laughs> no dwie, no. Porywak do trzech. To zależy, czy kupujesz nówkę, czy używkę i czy na kompa. czy, czy klasy. I zależy tak. gdzie. Tak, bo jak idziesz do Empika, to no. bankrutujesz. Albo chcesz sobie kupić na Steamie, a... No, a kończysz na G2 na przykład. No wędrówkę, nie? A, no i jeszcze w co grałam? Ostatnio grałam w Octodala. Mm -hmm. Octodal jest catch. Co sądzisz? No, to jest gra. Mm -hmm. To jest gra, wyjaśnię, gdzie poruszasz się e, ośmiornicą, e, która jest e, inkognito i jest, jest przybrana za przykładnego e, o, ojca i męża. Ale on z tą żoną ma dwójkę dzieci, nie? z tego co nie wiadomo. Tak. Którzy są normalnymi ludźmi, więc nie do końca tak. wiem, co tam się działo, ale... My, myślę, że oni też nie wiedzą. <grym> tak, ale powiedz, na czym polega haczyk całej tej gry? Haczyk polega na tym, że strasznie ciężko się nim steruje. W sensie steruje się nim tak, jak mam na komputerze, ale to jest też na, na, na konsolę. to sterowało się nim tak, że... Kierujesz osobno, osobno mackami, które robią za ręce, osobno mackami, które kierują za nogi. Jeszcze jak przełączasz na nogi, na tak zwane nogi, hmm. na macki, na macko nogi, o, macko nogi, <grym> to sterujesz osobno lewą, a osobno prawą. I ta gra chce od ciebie, żebyś na przykład, nie wiem, zrobił dzieciom knapki, nie? Rano do szkoły. Tak, albo, albo jesteś w akwarium w, w, w, tak, w akwarium. To jest tak w aquaparku, w akwarium mm -hmm. w Wielkim na... I tam są e, naukowcy, którzy poznają, poznają rybę na pierwszy rzut oka, nie? Więc musisz się przyciskać tak, żeby cię nie zauważyli. Albo jesteś w sklepie i, i musisz się poruszać tak, żeby, żeby ludzie nie nabrali podejrzeń. A i w ogóle na Steama, bo mam tą grę na Steamie, e, na Steamie jest workshop. I e, do tej gry, i tam jest dużo, dużo poziomów e, gracza. Widziałam, że jest oktodat pracujący w kinie, bonusowe grałam, które już były w w grę. Mm -hmm. Brzmi jak trochę masą myślane. To tam była e, w restauracji i, i w szpitalu. Mm -hmm. O Jezu. <laughs> ja, na przykład w tak w szpitalu ktoś po prostu. Miał zawał serca i musiałam go przewieźć na blok operacyjny. Ale w ogóle ale w ogóle krzesło mi się zablokowało w ten wózek i, i, i nie mogłam się przycisnąć. Jeszcze musiałam się przycisnąć w drzwi, bo nie chciał się otworzyć. A, a później tak, a później musiałam asystować ch chirurgowi i musiałam. Boże, strasznie to było. Tyle akcji. Nie nie wyobrażacie sobie, ile akcji z jednej ośmiornicy. Naprawdę. Ale no. fajne są jeszcze odgłosy, jakie on wydaje w ogóle, bo on nie, nie mówi normalnie, nie? On tylko takie właśnie jakieś takie, co się wydaje. Aha, to. A tak. oni wszyscy, hmm, tak, no. masz rację, hmm, no. tak, tak. No. Tam chyba jeszcze się wyjaśnia w ogóle, jak on tam się z tą żoną poznał, nie? Mhm. Tak, więc... Ale to już, to, to już nie będę... Nie, nie, zbierać. nie. To zapraszamy, żebyście sami zapoznali się. Tak. Naprawdę, oryginalna gra z tych wszystkich. F fajna gra. E, sil of, of, of approval. Tyż! Pieczątka. Polecam. Bonsai. <grym> tak. tak. Porwana. A co tam u mnie, tak? No. Co nowego? No, mi się <grym> wydarzyło generalnie co nowego, albo co złego. Mm. A co nowego to... Może nie byłam ostatnio w kinie, ale obejrzałam sobie na komputerze Lego Batman. O, Tak stwierdziłam, że a, no dzień dziecka się zbliża, sobie, to sobie sobie zrobię dzień dziecka i obejrzałam ten film. I tak stwierdziłam, że on nie nadaje... Znaczy, nadaje się, ale nie tylko dla dzieci. Dorośli też mogą śmiało go obejrzeć. Można go porównać do Deadpoola śmiało. O. Ta sama tonacja. W sensie, to jest D DC owszem, Ehe. ale można... Um, no jest tutaj trochę ukazane coś z tego Marvela, czyli poczucia humoru, gdzie Batman jest takim egocentrykiem, który widzi czubek swojego nosa i myśli, jaki on jest niesamowity, taki badass. I podobnie jest właśnie z Deadpoolem. Tak tutaj został ukazany. Hmm? I dlatego polecam Porwana. Te, teraz premiera będzie, jeśli chodzi jeszcze o DC, się zatrzymam. Wonder Woman. W drugiego czerwca mm -hmm. jest premiera i... Rzecz jasna, wybieram się do kina, już sobie zarezerwowałam bilet w piątek, polecam, zalecam, dobrze się zapowiada zwiastun, to będzie taki przedsmak w zasadzie Ligi Sprawiedliwych, który to, to też będą chyba w listopadzie albo w grudniu, może w listopadzie w kinach, także ten rok jest naprawdę gorący w premiery Marvela, DC, The itd. Tak, żeby nie wprowadzać zamieszania. Tak, trochę nagrywamy wcześniej niż ten, ta premiera jest, nie? <grych> Ale tak czy siak, do kina trzeba iść. Wypadałoby. To jest takie Must Watch, tak. To jest takie Must Watch, jeżeli ktoś chociaż trochę lubi e, DC Uniwersum i Marvela mhm. Muzyka! No, teraz miesiąc modny na Juvenalia, no to Porwana sobie łazikuje po koncertach. Różnych, różnistych, rokowych, to rokowych, to hip hopowych, porwa na nie Wybrzydza. Byłam ostatnio w Krakowie, to chyba grali Kabano, Strachy na Lachy, Nocny Kochanek, kto zna, to wie. I teraz jakoś będą znowu Juvenalia w tym tygodniu w Warszawie, albo może już były. Ale się nie wybieram, bo już mnie nie stać. Wow. Niestety. Tak. E to tyle, jeżeli chodzi o muzykę, a z gier zagrywam się namiętnie w seriu sama. To, co miałam zainstalować do tego, by nagrać coś na YouTuba, co mi nie wyszło oczywiście. Białej gorączki dostałam od tego, to inna rzecz. Ale z drugiej strony nie ma tego złego, bo zagrywam się w to namiętnie. Za każdym razem, jak wrócę z uczelni, to nic tylko w to napierdzielam i sobie wspominam sentymenty. Gra z 2001 roku to ona już jest dość stara, no ale gra się bardzo przyjemnie. To jest jak dum i mhm. te sprawy. I wszystko ci zadziałało w końcu? Wszystko mi zadziałało, tylko tyle, że nie mogłam jej ogarnąć na Shadowplay. Niestety nie czytało tej gry. To był ten problem. No niestety tam tamten odcinek był bardzo problematyczny dlatego nawet przygotowanie się do niego pod tym kątem też był problematyczny, więc wszystko się złożyło w jeden wielki problem. Tak. Miejmy, prośmy Boga, że ten odcinek wyjdzie ładnie na czasie i ze wszystkim. A jak nie Boga, to prośmy Bogów, bo ostatnio oglądam Wikingów, to się modlę o. do Bogów, o, więc... żeby, chociaż, żeby chociaż jeden z nich mnie wysłuchał, więc... I niech wysłucha nas. Hmm. Właśnie chciałam się pytać, którego? Tora albo odyna. Już sama nie wiem. Latającego potwora spaghetti. O tak. Jestem Potrug za. spaghetti. Tak, będziemy prosić jego makaronowatość. Ehm, głodna się zrobiam, na temat. Dobra. A wy tak ładnie kurczę tutaj każda coś tam. A ja mam tylko tak, że życie mnie napadło <gryw> i próbuję grać w gry i tak od trzech znowu w życiu. Twoje mnie życie. Nie tak. Twoje życie mówi stop, spostrzelam gorzej. Stop, ucz się. O, to moje też. O. Stop, uczcie, pracuj i sprzątaj. O, w tej kolejności? Nie, w tej kolejności nie, ale no. Yy, i tak... Stop, uczcie, pisz pracę licencjacką, mnie pi. No, to chyba ty. No, to tak, to było do mnie, to było porwanej. <głosy> no, ja próbuję grać w Niera, tego nowego automatę I tak po prawie trzech tygodniach mam 10 godzin. Szaleństwo. Po prostu. I jeszcze gram o jakichś dziwnych godzinach. nie Piąta rano, szósta rano. Więc... Gra z rana jak śmietana. Tylko szkoda, że później muszę se iść. Idź no. <śmiewanie> <śmiewanie> no, w Wtóruś momencie mam na budziku <śmiewanie> <śmiewanie> idź <se. śmiewanie> No i byłam trochę sceptycznie nastawiona do tego tytułu, bo poprzedni Nier był naprawdę genialną grą i teraz trochę inne studie je robi Niera ale jest dobry. Oj, jaki on jest dobry. Jaki... Wszystko jest tam przemyślane i wszystko jest tam o tak, jak być powinno. Od A do Z? Tak, tak. Mhm. Próbuję właśnie w głowie poszukać jakiegoś tam błędu, ale chyba nie ma. Naprawdę nie chcę spoilerować, bo ta gra ma takie smaczki, że jak wiecie, zaczniecie wiedzieć, co tam jest, to tak już się trochę psuje wszystko, nie? Ale gra nie ma żadnych gliczy? Mm. Nie. Nie ma. Wow. Ale ja gram na Playu 4 więc. <grym> A, no nie, no wiesz co, bo ja liczę na glicze. A, ten typ. <grym> hmm. Nie, ale tam można na przykład jej, bo tam głównym bohaterem jest android babka i można jej pod sukienkę zajrzeć. I ona się tam odsuwa. S super. Japonia. O a odsuwa sukienkę? No się odsuwa, zasłania się, że tak nazwę. A, no, okej. Okay. Odsuwa, sukienkę. A ja mam takie pytanie no. co do automaty. No. Czy to jest tak jakby kontynuacja tej, tej A są tam rzeczy nawiązujące tak. do tego starszego genera? Mhm. Ale to nie jest tak, że jak ktoś nie grał w starego niera, to, to się nie odnosi. Nie, nie, nie, nie, nie. To jest całkowicie osobna gra, która... Ma tylko takie smaczki, właśnie, jak to powiedziałaś. Jest mhm. kilka rzeczy, które się pojawiało w pierwszym mierze. Jak grało się w pierwszym mierze, to można wywnioskować, że ten jest później. Ale to nie jest kontynuacja. Nie, nie, nie, nie. Co prawda, te wszystkie gry, no bo oprócz niera jest jeszcze coś takiego jak Dragon Dragon, i to są jakby jeden, nie wszechświat, jak to się mówi, lore, czy tak to nazwę. Uniwersum. uniwersum. O właśnie. Trudne słowo mhm. na dziś. No i kryptoreklama. Mój piękny robi na ten temat filmiki. I to wszystko, co tam się dzieje, wynika jedno z drugiego. Że tam po kolei się to dzieje. Tak jak jest ta teoria z Disneya, nie? Że te wszystkie bajki dzieją mhm. się w jednym uniwersum, tylko w innych czasach. No. No, to tu jest coś takiego podobnego. O. Wow. Tak, to jest bardzo skomplikowane. Tam są jakieś tam daty, nie daty, mówię, nie, to już jest za dużo na mój mały mózg. Mózg mi tańczy. Tak, tak, makarenę. No, ale polecam, chyba już trochę staniał, ale odkryłam, że poprzedni Nier jest strasznie drogi i bardzo żałuję, że sprzedaliśmy tego wcześniejszego Niera, bo teraz można by było miliard pieniędzy. Tyle pieniądzów. No, no i moim drugim newsem to obejrzałam aż jeden odcinek Lucyfera. I oh. nie czuję się jakoś zachwycona tym serialem. Nie wiem, czy to był pilot. A ja bardzo. Czy to był pilot, czy nie? To chyba był pierwszy odcinek, pierwszy. Tam jak był w samochodzie na samym początku? Tak, tak. To pilot. A, to pilot był. No to jak na pilota, to tak. średnio im to wyszło. No mm, należy. Powiedz mi, czy to się tylko rozwija jako taki mąk, tylko że z Lucyferem? No, tak mniej więcej. No właśnie, i to bałam się, że to będzie tak dalej. No, to jest ta różnica, że jest to lucyfersko, jest tam diabolicznie. Nie, chyba, tak. nie, nie, nie, podoba... Znaczy, aktor gra fajnie. O, tak powiem. Ale sama idea jest trochę taka dla mnie słaba. Bo już w pierwszym odcinku zauważyłam, że ten lucyfer 5 sekund wszystko rozwiązuje, bo oczywiście on ma moc, że wszystkich przekona do wszystkiego. I oczywiście jego główna, ta y, detektyw, z którą się paruje, jest na niego odporna, no bo jak żeby inaczej. I oczywiście już no. w pilocie poznaje jej dziecko. Już w pilocie ona prawie umiera. On w pilocie nawet pokazał swoją prawdziwą twarz. No, pokazał. E. E. Nie. nie, to nie jest... Dobrze, że nie pokazał cycku. <śmiech> no... Mam trochę dosyć tych takich klonów, właśnie detektywa Mąka, nie? Nawet jeśli to jest lucyfer. Fajnie, mówi z angielskim akcentem, okej, okay, ale. Detektyw Mąka, detektyw cukier. Mąka. Detektyw kawa. O matce. Słyszałam detektyw Mąka, wybacz. Detektyw Sun. Detektyw Fuck. To znaczy, miało być pieprzy. Tak. Detektyw, pieprz! Nie przestań pieprzyć! Przepraszam za moją straszną dykcję! Przepraszam Detektywie za pieprz, Ale spieprzyłeś! Eee. Dobrze, i, i, i, i dobra, wyjdźmy z tych newsów. Z detektywów. Wyjdźmy z tego detektywa, nie Bo już nie... Je Jeszcze jedno. Hmm? Bo detektyw sól ci przysoli <grystanie> Tadum tyn. Tyn. Tak, dokładnie nie? A detektyw mąka, no wiesz, biały towar Przejdźmy do tematu głównego Czyli Dubbingu Albo, jak to mówi moja siostra Dublingu Ile lat ma twoja siostra? 40 Myślałam, <grystanie> <grystanie> <Ja grystanie> <Boże. grystanie> że 4 nie? nie 40 Okej. Okay. Right. Okay. O, i, I pięć razy już ją poprawiałam i nie, nie przeszło. To już będzie dubling do końca, nie? A ja teraz zacznę od dupy strony. I mam do was pytanie. Która z was jest w stanie wytłumaczyć, jaka jest różnica między lokalizacją a tłumaczeniem? Oh. O! Lokalizacja mi się kojarzy z lokalizacją geograficzną? Nie, w temacie dublingu jest takie o, y, Dublingu. No Boże. to nie mam pojęcia, o co chodzi. Mi się nie wiem, super. o co chodzi. Ja pierwszy się spotykam z lokalizacją w temacie dublingu. <śmiech> tak już zostanie. Dobra, to ja wam powiem. Na ciocia Wikipedia mnie wspomoże. <śmiech> Ale nigdy się nie spotkałyście z lokalizacją? Naprawdę? No? no. Powiem ci, z czym mi się to kojarzy. Kojarzy mi się z tym, co ma na przykład Origin. Aha. Uh -huh. Że jak jesteś w Polsce, to ci automatycznie instaluje polską grę. Ale nie o to chodzi. No. Nie o to chodzi? Nie, nie do końca o to chodzi. To jest Aha. jakby to jest jakby. To wynika z tego. O. Ona dotyczy głównie u nas gier. I o to chodzi, że jak tłumacz przetłumaczy coś, adaptują to, co on przetłumaczył, żeby przystosować go do potrzeb danego kraju lub regionu. Czyli na przykład tak jak szereka przetłumaczyli. Że tam były dowcipy tam z jakimś tam, nie pamiętam, ale jakieś tam polityczne były, tak? Jakieś takie do naszych, do sex misji takie skojarzenia i tak dalej, i tak dalej. A, to odchodzi. Tak. To jest po prostu przerabienie tekstu, żeby nie było słowo w słowo, tylko dopasowanie, no, no. Tylko bardziej zrozumiałe Tak. No, Okej. Okay. Tak. No i mam tutaj takie ładne zdanie z Wikipedii, że lokalizacja językowa różni się od samego tłumaczenia tym, że opiera się na kompleksowej analizie kultury docelowej, tak aby odpowiednio przystosować dany produkt do potrzeb rynku lokalnego. Okej. Okay. I, I tak bardzo rozumiem. A, widzisz? No właśnie, na, znaczy ja rozumiem, tylko na przyszłość może tłumaczę z polskiego na polski. <grym> no już powiedziałaś to na prosty sposób, a to było na mądry sposób no i, no. i lokalizacja też właśnie jest jak masz właśnie te no, przetłumaczone po prostu witryny na przykład stron internetowych, tak na, właśnie, na polski, na angielski, zależy gdzie jesteś, że tam numery adaptują do odpowiednich jakieś kolory jakieś takie, no, że na przykład, nie wiem, Chińczyków coś tam obraża, jakiś tam kolor czy coś tam, to na chińskiej stronie mhm. tego nie zrobią, nie? po to się im będzie kłócić mhm. z lokalizacją. No, ale do no, czemu o tym pytam? No bo nie ma dubbingu w grach bez lokalizacji. I właśnie u nas w Polsce takie mam wrażenie, że dubbing stosuje się właśnie do określenia lokalizacji. Tak, tylko wiesz co... Niektórzy mm, mm, tłumaczę, biorą takie zlepki słów... E, A tak, to już przesadzają. Tak, żeby, mhm. tak, tak, przesadzają, że... zlang mm, młodzieżowy. Takie zlepki słów, które, które u nas... E, są, nie wiem, na przykład y you were completely dead mm -hmm. tak, u nas się tak nie mówi, a tłumacz przytłumaczy na byłeś zupełnie martwy, no, kto hmm. u nas tak mówi? No. no, jeszcze są te wszystkie spoczkoloczko, co się pojawiają, tak, albo jakieś tam luziki i inne takie, które czasami tak biją okropnie. <śmiech> no to już jest niezrozumienie i nie dopasowanie slangu, tak. No bo... To też jest to jest kolejny problem tłumaczenia, bo w sumie trudno powiedzieć dubbingu. No właśnie, bo to najpierw musi być tłumaczenie, żeby później był dubbing, tak? No bo najpierw musi być lokalizacja, żeby później ktoś to mógł poczytać na głos, tak? No bo wiadomo, z dupy se nagle na żywca nie będą tłumaczyć, nie? <grych> no ale zaczęłyśmy już ym, narzekać na dubbing czy tłumaczenie. W tym no już zaczęliśmy, bo w Polsce dubbing, uważam, że nie jest na zbyt wysokim poziomie. Tak jak w niektórych krajach. I Dubbing w Polsce ma zloty i upadki. Bo teraz już czasem ma... Czasem się sprawdzi, a czasem nie. A czy jeśli mówimy o grach... A mówimy o grach. To nie zawsze jest... Nie są... Nie ma... Nie wiem, czy jest gra, w którą grałabym po polsku. Jeśli mogłabym wybrać angielski. Albo japoński. Chyba nie ma takiej. A wybrałabyś y, Wiedźmina? No dobra. Y, po angielsku czy po polsku? No dobra, okej. Okay. Wiedźmin po polsku. Dobra, ale to jest jedy, jedyny wyjątek. No właśnie, tylko z Wiedźminem jest trochę inna sytuacja, bo... No Wiedźmin jest robiony przez Polaków, Wie... tak? No właśnie, Wiedźmin jest tak, napra tak naprawdę w oryginalne Polski. Znaczy... Wiem, że w trójce było tak, nie wiem czy w e, jedynce i dwójce, że polski dubbing i a, angielski dubbing, który wyszedł jednocześnie, uh -huh. tak, e, był robiony e, niezależnie. Uh -huh. I stąd na przykład e, aktorzy, którzy dubbingowali Geralta mają inną wymowę, inaczej akcentują trochę... No trudno powiedzieć, że sens jest inny, ale... Akcentowanie jednak trochę, trochę może nadawać, no nie sens, ale o, emocje mhm. może trochę trochę mogą być inne. Mhm. I sam fakt polskich słów, tych przestarzałych, to wiecie, oddaje klimat tej grze, że ona jest polska, to i trzeba ją zaakcentować polskim, polską gwarą, pol, polskimi przestarzałymi słowami, w tym sensie, że dialogi tak. są. Napisane. Tak, to trochę też wynika z y, materiału źródłowego, tak? czyli z książek. Dlatego warto ale... słuchać taką grę po polsku. Aha, uh -huh. a tyle co chciałam powiedzieć, to wcale nie znaczy, że angielski dawink jest gorszy. Bo słuchałam go, on jest inny, uh -huh. ale też jest świetnie zrobiony. Tak, i tak, tak. no bo oczywiście większość komentarzy na YouTubie, które widziałam jest o Boże, jak można w, mm -hmm. z angielskim dubbingiem to grać w ogóle, polski jest taki super no, no jest super, tak już ale... tym ludziom krew do głowy uderza no jest no. super, ale angielski też jest super to po prostu no, zależy, który język wolisz, który ci lepiej brzmi który, gdzie mieszkasz tak, to wszystko zależy Pasuje ci grać po angielsku graj. No, ale moim zdaniem właśnie lepiej brzmia, to nie znaczy, że inne innych wykluczam. No to taka propowiedźmina. Grałam wujkę dwójkę <śmiech> mojego chłopaka w domu, przy jego rodzicach i sobie gram gram. I podchodzę tam w barze, wójcę do tam kogoś. I tam podpytam się nie, co słychać. I pada odpowiedź za przeproszeniem. Stare kurwy nie chcą zdychać. A ja tam siedzę w tym pokoju wśród rodziców. <grywia> Babcia jeszcze tam się siedziała, nie? Mówię, fajnie jest. <grywia> Te dialogi okay. też są super. W dwójce <grywia> przypomniało mi się właśnie a propos, że jak się idzie Geraltem gdzieś tam i się zatrzyma przy jakiejś dam wolnych obyczajów, lekkich, i przy jakimś strażniku to prowadzą taki tak, dialog. Tak, Jesteś wolna? Nie, zapierdala <głos> jakby ten To mnie rozwaliło. <głos> tak, ja też tam nie pokłam no bo osobiście jedno ja z Ja pozdrawiałam ludzi. wszystkich z podłogi wtedy. Ja pamiętam w jedynce kochałam tego, tego pasera, jak on się nazywał. O Jezus, nie pamiętam. Ja w to gram, o ho. ho, ho, ho. A tak, bo on tam miał takie hasło jakieś też, nie? Ale właśnie, tutaj jeszcze jest kwestia przekleństw w grach, bo Wiedźminie te przekleństwa brzmią normalnie. Brzmią dobrze, bo są e, na tyle wyważone, że nie jest ich ani za dużo, ani za mało. One są wtedy, kiedy muszą być. Dopasowane do każdej sytuacji, moim zdaniem. Tak. A teraz mam dwa przykłady gier, gdzie to po prostu, myślałam, że umrę. Tomb Raider... Nie ten najnowszy, ten tak jakby pierwszy, nowy. I... The Last of us. Po prostu... O, to mnie zaskoczyłaś. Po prostu jak tam leciało przekleństwo, to mi tak to zgrzytało... Zaprze, proszę zgrzytało. Tak mi w uszach, uszy mi krwawiły od tego po prostu. Te ich wszystkie... Kurwa! Bo tak nie pasowało do niczego. Tak to było nienaturalne i tak bez sensu, że... Angielska naprawdę do ich fakt brzmiało normalnie. Wiesz znaczy nie grałam w to i nie wiem o czym w sumie mówisz, uh -huh. ale wydaje mi się to problem z tym, że, że to po prostu przerysowywali te emocje aktorzy. Tak, to mógł być też błąd aktorów, że nie wczuli się na tyle, albo się za bardzo wczuli i im się no właśnie, wydaje, bo że... Czasem jest tak, że każda, każda kurwa musi być tak strasznie akcentowana, nie? No, taka soczysta. Tak, i, to jest... a, tak Ale... i aktorzy muszą pokazać, że im to wychodzi najlepiej. Mhm. Ale też mam y, inny problem z tym. Właśnie w Wiedźminie to też, y, to też jest to, że polski jest tak naprawdę oryginalny w Wiedźminie. Mhm. A mam jeszcze jedno, a w sumie dwie gry, gdzie popłynęli z przekleństwami i to było Mass Effect 1 i 2. Mhm. Po, nie wiem, tam w oryginalnych grach tam nie było ani jednego przekleństwa. Aha. No chociaż może, nie wiem czy nie było żadnego, ale naprawdę nie przypominam sobie. Chociaż te emocje się wyrywały z tych gier i wcale to nie przeszkadzało. A po polsku dodali to! I po prostu to wyszło tak naturalnie Pomijając to, że w ogóle... Po co? po co? Po co? Że w ogóle to, to zaburzało, wiesz, to zaburzało wszystko. To zaburzało nawet cechy bohaterów. Mhm. Znaczy może może niekoniecznie w dwójce, bo na przykład tam była w dwójce Jack, która w sumie mogła tak mówić, bo Jack to Jack. Mhm. Ale uh, ale na przykład w, w jedynce pamiętam w Rexowi dali tak, że praktycznie w każdej jego i jednej wypowiedzi było jakieś przekleństwo, a to nie był on po prostu. To, to nie była ta postać. Ja nie wiem. Naprawdę. To stwierdzili, że skoro jest wielkim kroganinem, jest wielką rasą, która jest agresywna w swoim zachowaniu, tak się przedstawia tą rasę, mhm. to, to on musi przeklinać, bo... Bo, bo, bo nie da się inaczej nie da się inaczej pokazać tego, że, on, że rasa jest agresywna, rozumiesz? No bo polscy, polscy dresiarze przecież są duzi i tylko przeklinają, więc myślę, że to stąd poszło, to skojarzenie, nie? Dlatego yy, twórcy odpowiedzialni za dubbing to były dresy, to były sebixy. <grym>, Sebixstudios.com. Och. <grym>, SS. SS. Ale wiecie co, wiecie, skąd większość tych problemów wynika? Pomijając to, że ktoś to musi przetłumaczyć, ale te wszystkie przerysowane po prostu reakcje wynikają z tego, że aktorzy nie widzą tej gry. Oni dostają suchy tekst i nagle muszą to zagrać. Tak, jest tak, w, w amerykańskich studiach jest tak, że aktorzy dostają cały scenariusz, wiesz, mają ekran, na którym wyświetla się scena, mhm. e, są Dostają kontekst tego wszystkiego, a u nas w ogóle tak nie ma. Czy, e, je... czy, czy, czy, czy wiesz, czy w niektórych są, ale, ale zazwyczaj na pewno jest tak, że dostają suchy tekst bez żadnego kontekstu, bez historii. Nie mają pojęcia, o czym mówią, nie mają pojęcia, jak to powiedzieć, wiedzieć? więc mówią tak, jak myślą, że jest dobrze, a to. Niekoniecznie koniecznie pasuje do sytuacji. Jest taki film, jak wychodził Tom Brider, ten nowy, to była taka wielka fama na temat tej aktorki, która podkoda głos Larze. I jest cały filmik, na YouTubie pewnie gdzieś jest, jak ona opowiada o tym, co robi. Jak ona te wszystkie, wiecie, jak ją nadziewało tam na... Mm -hmm na te kamienie, na te badyle, na to wszystko, jak ona to musiała nagle te odgłosy wszystkie wydawać. No i normalnie miała suchy tekst, nie? Nie, no to jest wysoko postawiona poprzeczka i trudne zadanie, nawet dla wykwalifikowanego aktora, chociaż niektórym to i tak wychodzi nieźle. No tak, ale nie też... Nie wiem, jak to było w przypadku Wiedźmina, bo Wiedźmina wyszło kapitalnie i nie wiem, czy aktorzy dostali tekst, czy widzieli No Właśnie grę. w przypadku Wiedźmina mogło być tak, że że wszyscy znali to, co mają zagrać. Znaczy tak, aktor, który podkładał głos Geraltowi, no to chyba się wczuł na, najlepiej. I, I inne pozostałe postacie, które dubbingowały dwie poprzednie części, bo oni tak jakby już w tym uniwersum są obeznani, wiedzą jak co mówić, w jakim tonie, akcencie i tak dalej, więc wydaje mi się, że oni by nie mieli większego problemu. No, no poza tym to już była trzecia gra, tak? I wszyscy mogli zobaczyć, o co chodzi w tej grze. A czasem tak. jest tak, że ludzie po prostu nie wiedzą, nie znają, nie, znają, nie znają historii, która jest tam przedstawiona, więc nie mają pojęcia, o czym mówią, więc traktują to... Wiecie, traktują to... Przeczytać to o, mniej tak. lub bardziej z emocjami I, i do widzenia. I w ogóle... I, I to słychać. I to nie jest tak, że że przeczytają to na odwalsie i, i, i jest dobrze. Nie, to słychać. To słychać jak cholera. To wszystko, o czym mówimy teraz, może też wynikać z tego, że w Polsce jest taki trend, że bierze się aktorów, którzy mają dobre nazwiska i którzy są na topie teraz, żeby, żeby gra się sprzedała bardziej, nie? A niekoniecznie, niekoniecznie tacy, którzy mają bycie z dubbingiem i niekoniecznie tacy, którzy, którzy będą pasowali do tej roli. Dlatego nie wiem, czy nie było tak w przypadku e, Tomb Raider. Możliwe. Ja się skłaniam do tej teorii, żeby po prostu gra się lepiej sprzedała poprzez dubbingującą jej nazwisko. Mhm. Myślę, z drugiej strony no, a kogo innego mają brać, tak? Polska nie ma no aż tylu tak, ale... aktorów, a już w ogóle nie, już nawet nie mają aktorów za dużo, którzy są nakierowani na dubbing. Już nawet Gesslerowa głos podkłada w bajce, tak? No dobra, ale... Powiem tak, nie no uważasz, że podkładał kiedyś, głos. Kiedyś jeszcze było tak, że były castingi, mm -hmm. tak? I nie uważasz, że to by było lepsze? Żeby urządzić casting, żeby znaleźć faktycznie tą osobę, która będzie dobrze grała i będzie pasowała do postaci w grze niż wybrać jakiegoś aktora, bo akurat y, występuje, nie wiem, teraz na wspólnej go lubię. No byłoby lepiej, ale podejrzewam, że jak walną nazwiska trzy, to będzie im nacechowane, nacechowane, bardziej chętnych będzie więcej osób, żeby tą grę kupić, ten film obejrzeć niż jakiś tam, nie wiem, Wojtek, nie wiem, kapelusz, który podkłada głos głównemu bohaterowi, tak? No, W teorii tak jest, no. ale w czy w praktyce też tak jest? Nie wiem, nie. ja naprawdę nie znam nikogo, kto patrzyłby na to, jakie nazwisko jest na pudełku gry, bo to nie ma znaczenia. Ale. Eee, wiesz co, a jak była teraz ta akcja z tym, Czy to było Battlefield? Eee, ten, z tym, tym, jak on tam się nazywa? I. Rock, Rojo, Izak. Nie, nie o co? tego mi chodzi. Tego, co gra... Tak, tego. O Jezus, oczywiście teraz nie pamiętam. House of Cards, główny bohater. Mm, Zastanawiam No powiem. tak, ojejku. Momencik, bo mój mózg... Bo to też mi tak przypomniałaś, a propos Bad 1 i tryb... No właśnie, Kevin Spacey. Kto? I trybu multiplayer. No. Gdzie w polskim dubbingu podkładają po nasi polscy youtuberzy, żołnierzom. Serio? I to wychodzi no po prostu, nie no, y, zmieniłam na angielski. Właśnie, chciałam się o to spytać ogólnie w którymś momencie, jak to wygląda z tymi wszystkimi śmiesznymi okrzykami y, <śmiech> w takich grach. Są bardzo śmieszne, zdania są tak bardzo podzielone, ale ja jestem po tej stronie, że po prostu grać po angielsku. <śmiech> ale w ogóle nie ma takiego, który, który dał radę? Podoba się osobom ten dabik tylko tym, którzy są psychofanami YouTube, tych youtuberów, czyli średnia wieku 13-17. Tak, żeby po prostu się podlizać. Czy nie podlizać? Oni po prostu przyjmują bezkrytycznie wszystko, co tam ci robią. I tyle. Sami nie myśląc za wiele o tak, tym. Tak, no ojeju, robił to gimper, czy jak on tam się nazywał. Ojeju, jeju Jeju. <laughs> To no, muszę tak, to mieć na przykład. No. Ale tak działają idole nastolatków i nic na no to nie poradzimy. No, niestety. Możemy tylko hejtować. <laughs> ale że im starsze będziemy, tym będziemy bardziej hejtować właśnie. Tak. Ale, ale, ale, ale, ale. Ale, na przykład, taką wam powiem ciekawostkę. Ciekawostkę. W Japonii tak. aktorzy głosowi są naprawdę popularni. Oni w anime podkładają głos, oni w grach komputerowych podkładają głos, oni robią tyle kasy, to nie ma tak, że on se tylko tam powie. Nie, zazwyczaj oni powinni też umieć ładnie śpiewać. To jest dla mnie szacun, nie? Dla mnie to jest szacun, taki, jeszcze a propos do dubbingu Naruto, że w Naruto głos podkłada kobieta. A w Dragon Ballu też y Goku podkłada głos kobieta. A chodzi wam o Polski? Nie, nie ma. Nie. Oryginalny. <grystanie> Pikachu też podkłada głos kobieta. Też też. I to jest też taki fenomen dla mnie, bo jak się dowiedziałam, to po prostu z krzesła spadłam. Tak, ona to robi. Oni w ogóle mają fazę i te wszystkie ich programy. Ona to na żywo robiła w jakimś programie. Stanęła sobie i walnęła Pikachu, nie? Ale właśnie w kwestii gier japońskich to jest dla mnie najgorszy temat, nie? Bo strasznie ciężko jest przetłumaczyć gry japońskie na jakiś inny e, język. Pomijając gramatykę i tak dalej, tam są takie kulturowe niektóre określenia, że jak czytasz sobie później po angielsku, co tam się dzieje, to ja uważam, że ciężko jest zlokalizować gry japońskie, bo mają... No problem jest taki, że tam jest inna kultura, więc jak mają to przełożyć na angielski, to jest masakra. A jak jeszcze z tego angielskiego lecą na polski, to się w ogóle zaczyna hardcore, nie? Tak samo w sumie to się dzieje od dawna, bo przecież Dragon Ball'a oglądaliśmy po francusku, nie po polsku, nie? Więc, znaczy francuską wersję przetłumaczono na polski, bo tanie im było mhm. kupić. Tak, ja sobie przypomniałam Rycerzy Zodiaku na RTL 7. Tak, to wszystko było po albo francusku, albo po włosku, albo jeszcze jakichś dziwnych innych językach, I to językach, intro nie? po francusku. O tak. jacie. Opening. Tak. Masakra. Tak. No taniej wychodzi jednak, nie? Chociaż niż... jakiś sentyment jest, bo mi się to podobało. Dobra, czy chcecie posłuchać o fanfaktach, znaczy fanfaktach, o dziwnych rzeczach, które znalazłam na temat dubbingu na Wikipedii? Okay. Fanfakty! Fanfakty! I... To będzie... Wiesz... Tak, to będzie ha, twoje ha. intro. Intro Bierze... to tak, fakt. fakt. <śles> Przejdźmy do rzeczy. Tak, przechodzimy do e, faktów. Czekaj, muszę to przetłumaczyć na ludzki język, żeby nie było, że gadam bzdury. Mm. No jest tam kilka wersji, co w ogóle dubbing znaczy, tak? Tutaj dubbing jest bardziej skierowany do filmów na Wikipedii, więc e, trochę to inaczej wygląda w grach. Nie ma aż takiej kombinatoryki. E, no oryginalnie to dubbing to było jak się dodawało yy... no jak się dodawało głos do tego co się nagrało już dźwięk, nie? że się tworzyło wszystko żeby wszystko było w porządku yy, jest też coś takiego jak postsynchronizacja. że na przykład nagrywają sobie jakiś tam serial i w tle, nie wiem pies zaczyna czekać, ale oni tego nie przerywają tylko po prostu później w studiu dogrywają jeszcze <grymianie> raz dźwięk. Na przykład też się zdarza, że jak są muzykale, że no jedna osoba mówi, a druga zupełnie inna śpiewa. Tak jak było u nas w chyba Frozen się takie rzeczy działy. I nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Od razu mi się przypomniała ta, ta, to w Chinach ta akcja, co miała miejsce na Olimpiadzie. <grymianie> Co ładna dziewczynka wyszła, a brzydka dziewczynka śpiewała za kotarką, nie? Co nie. No, była taka akcja. <śmiech> Więc. <śmiech> Rzeczy się dzieją, nie? A, mam w Polsce. W Polsce w ogóle pierwszym yy, filmem dubbingowanym była Królowa Śnieżka. No, bo to chyba jest pierwszy, pierwszy film animowany Disneya, taki pełnometrażowy, mm -hmm. z jakąś księżniczką w sensie. No. I do lat 80. powszechne było dobingowanie filmów także dla dorosłych. Mówiono wówczas na świecie o polskiej szkole dubbingu. Już się nie mówi o polskiej szkole dubbingu. Co? Dzień dobry. Te sie ma. <głos> Witamy w trakcie Hanę pod koniec nagrania. Cześć. Hanna była tak uprzejmie zapowiedziana na początku i dołączyła. Tak. Hanna. Cześć. Co nowego, Hany? Świetnie. Tak w skrócie, świetnie. Nie, nic się nie, nie, nic się nie wydarzyło przez ten ostatni czas. Także w zasadzie to nic nie straciłyście. Dołączyłam na koniec, żeby się przywitać i pożegnać. Okej. Okay. Nie, jeszcze możesz się dopowiedzieć, bo jeszcze rozmawiamy. Jakbyś chciała. Dubbing jest zły. Nie lubię. Przeszkadza mi bardzo. I Każdy? Uważam, że wszystko, co jest, wszystko, co jest dubbingowane. Wiesz, co, ja to na takim bardzo prostym przykładzie mogę um, omówić i uważam, że ten przykład jakby wyrazi całą moją niechęć do dabingu. Jako Mog. dziecko byłam przekonana, że Dragon Ball jest po francusku, że te wszystkie. <toszanie> <tosanie> tak. I no koniec. Kropka. Taka ci trauma powstała, że już koniec. I uważam, że to jest złe wprowadzenie w błąd i nie jestem przekonana do żadnego rodzaju dubbingu. Jak gra wychodzi w wersji oryginalnej w języku angielskim, to powinna zostać w języku angielskim z dubbingiem takim, jaki jest oryginalny. Bo przekładanie dubbingu na konkretny język, umówmy się, ale nie wychodzi za dobrze. Przynajmniej ja się nie spotkałam z żadnym dubbingiem, który wpadłby mi w pamięć i bym się nim zachwycała. O Jezu, jakie to jest dobre. Nie. Wręcz przeciwnie. Polskie dubbingi mnie strasznie odpychają i wiecie, mam jeszcze jedną traumę. Gram w statki, World of Warships i mhm. ta gra była świetnie zrobiona, zdubingowana po angielsku. I czapka jest głów, bo naprawdę było spoko, tak mi się wydaje. W sensie przyzwyczaiłam się do tego, widziałam tą grę taka, jaka była, ją pokochałam. I w międzyczasie wszedł update, który wprowadził mi polski dubbing, i wiecie co? Dostałam kurde raka od tego. Naprawdę. Odechciało mi się grać w tą grę, znienawidziłam ją przez ten pierdzielony dubbing wstrętny. No. Także dubbing jest zły. Nie, nie polecam. Magda Gessler. Ale pamiętaj, że świat jest piękny. Nie, świat jest świetny, piękny i w ogóle. Słoneczko świeci, lato idzie, Ptaszki śpiewają, matury za nami. Czego chcesz więcej? Obrony przed nami. Tak. Powiem ci, Hanna, że nie możesz polecać jako Magda Gessler, bo Magda Gesser dubbingowała bajkę jedną. Więc... Nie polecam. <laughs> Także żebyś był nie? Nie, powiedziałam, że nie polecam. Także powiedziałam, że nie polecam. Dobrze, dobrze. To się zgadza, zgadza. Ten odcinek jest pełny tych pieczęci zaskakujących i zaskakujących zwrotów. Problem woltu. O czym mówiłeś? Tak. Tak, ja rzucałam fanfaktami jeszcze raz. Ale wiecie... <grywy> Ale wiecie, a propos tej postsynchronizacji, co już mówiłam. Mam dwa przykłady, gdzie yy, dany aktor, który jest po prostu twarzą, to później inny aktor dogrywał do niego głos. I tak się dzieje w Gwiezdnych Wojnach. Z Darth, Darth, Vader, Vader. Da Darth Vader. Tak. I tak się dzieje w samych swoich. <głos> z Kargulem. Okej, okay. nie wiem jak w samych swoich, tak. ale w Gwiezdnych Wojnach z Wejderem to. Był ten problem, że jak wdali ten. Boni, Bo wydali ten film, z... nie zmieniając głosu. Boże, Aha. nie pamiętam, kto brał Wejdera, boże, ale wiem, że tam. David Prost to Tak, napisane. i potem zastąpił go yy, James dokładnie. Earl Jones. Yy, ale właśnie wdali ten, nie zmieniając głosu i, i on po prostu nie pasował do postaci Vadera. Ale to... Ale już się przyzwyczaiłaś nie, po prostu. to brzmiało śmiesznie po prostu, bo on mówił tego, yy, co nie dość, że no dobra, no z angielskim akcentem to nic nie znaczy, ale po prostu on mówił. On mówił łagodnie i tak trochę jak. Aha! Może ten głos bardziej na podstarzałego jakiegoś wiesz.. Yy... Boże. No, nie wiem, takiego, wiesz, kojarzy mi się tak bardziej jak Hugh Hefner w takim szlafroku, jakiś mili milioner, nie? Wi wita cię i to okay. był taki głos, a to nie był głos y mrocznego, y wiesz, badasa, który który się całą galaktyką. I dlatego, mhm. i dlatego, dlatego zmieni na Jonesa. No i w tym momencie dubbing jest na no. propsie. <głos> znaczy podsynchronizacja. Przepraszam. Żeby nie było. Eee, tak. Ale jeszcze to jest taka kwestia na przykład, bo to teraz już jest technologia, ale kiedyś jak robili dubbing w, w latach 30. XX wieku e, no to nagrywali tak, to, co się działo a później ta sama, inna ekipa w innym języku odgrywa tą samą scenę. Mm -hmm. To było dopiero, domyślam się, bardzo i drogie. Więc co to się kiedyś robiło, żeby taki inny naród mógł obejrzeć rzeczy? Mm. No i jeszcze jest ta kwestia tak dubbingu na świecie czyli tak jak na przykład nasze ulubione Niemcy które dubbingują wszystko wszystkie filmy wszystkie seriale, wszystkie reklamy wszystko no, jak oni czegoś nie zdabingują, to są chorzy chyba, nie? Zdabingują e... ci mamy. wyczyta tak, wszystko no. ci zdubbingują <laughs> e, gdzie to jeszcze jest e... Francja, Hiszpania Włochy, Brazylia, Węgry Turcja Argentyna, Wenezuela, wszystko musi być dubbingowane. Mhm. Japonia chyba też. Japonia? E... Nie, w Japonii są napisy. W niektórych A. krajach, takich jak Japonia, Czechy czy Argentyna, są w kinach reguły wysietone są z napisami. Ale w telewizji i na DVD, DVD <głos》> zawsze są z dubbingiem. DVD i powiem szczerze, tylko... Co to był Moment. Pies się uruchomił. Pies się uruchomił. Jak, jak ta jak kosiarka. Brrr. Tak. tak. <średzio> eee... Co ja chciałam powiedzieć? Aha, tylko tak mniej więcej u nas, Rosja i te rejony jest lektor. Mhm ogólnie jest cały taki do dokument y jak on tam się nazywa Chuck Norris versus coś tam i to opowiada o takiej no właśnie nie pamiętam jaki ten kraj był ale o takim kraju gdzie w ogóle im banowano tak w latach 90. -tych, 80. -tych, filmy zagraniczne i tam na boku nielegalnie taka jedna babka robiła właśnie y te, robiła za lektora i tłumaczyła i po prostu ona im w ten sposób y, kraj otwarła, nie? Oczy pootwierała na te wszystkie zagraniczne. Po prostu czarny rynek kwitł tych kaset, nie? VHS-ów przetłumaczonych. Oj tak, to był fenomen. No to był fenomen. U nas to, było no, no, u nas to było normalne, tak? A w niektórych krajach jednak była większa represja i niestety musieli to robić na czarnym rynku, tak? Hmm. Niestety... Co jeszcze mam? Patrzę tak zaraz, co to jeszcze mam ciekawego. No u nas to się dobinguje głównie teraz filmy. Niestety dla młodzieży, czyli Spider-Man. Wonder Woman też będzie tłumaczona z dubbingiem. Niestety, niestety wiem i jest mi z tego powodu bardzo przykro. Ja po prostu widziałam kawałki Spider-Mana, tego nowego. Ugh. A jeszcze Piraci z Karaibów też są Nie z więc No też no, są z ja byłam. Pamiętam w podstawówce byłam na pierwszej części Gwiezdnych Wojen i od tamtego momentu nie lubię dubbingu. <śmiech> Też mam swoje traumy takie. jak A może ona. to jest kwestia pierwszej części Gwiezdnych Wojen? <śmiech> <śmiech> Ale to są jedyne Gwiezdne Wojny, o. jakie widziałam. Więc jestem takim dziwnym człowiekiem, który za bardzo nie oglądał E, nie dobra. Za Ej, ej po dobra, takie ja rzeczy, bym nie? chciała wrócić trochę do tej.. do, tych, no? do tego dubbingu filmów dla dorosłych. Ale, ale.. to chodzi o takie filmy mm. dla dorosłych, że takie, takie jak myślę. <śmiech> w zasadzie nie mam tu <śmiech> napisane, żeby ci rozjaśnić. No. <śmiech> Niestety, no nie mam, że na do dla dorosłych to im chodzi chyba tak, wiesz, no. Normalne filmy, tak? Trudno. Proszę cię powiedz mi, jak zdobigować film za dorosłych. się Niemców. <grafy> Ej, śmiejecie się teraz, ale zdarzyło mi się... To głupio się do tego przyznawać, ale oglądałam kilka <grafy> takich filmów, nie? I żeby było śmiesznie, oglądałam kiedyś film dokumentalny o tym, jak te filmy powstają, czyli właśnie o, o, o tym, jak kobiety podkładają głos pod te sceny odpowiednie i to po prostu to tak to jest też aspekt, który wpływa negatywnie na wszystkie związane z dubbingiem nawet pies się zbulwersował tak. tak, nawet pies się zbulwersował masakra, ale wiecie co właśnie tutaj jeszcze mam, że mm, dubbinguje się niewiele rzeczy bo jest tak. długo że 10 minut dubbingu kosztuje w przybliżeniu 1000 tak, zł. Tak, to jest kolejna kwestia. Oh geez. Więc ja się nie dziwię, że oni robią tylko te naprawdę produkcje, które im się opłaca, że boją się zaryzykować, żeby nie stracić mm. tyle kasy. I to robią te studia, które przede wszystkim stać. Mm. No, tak. Ale to też, to też <gry> Taki... jest jeden z powodów przecież, dlaczego coraz więcej gier... Y które były w, nie wiem, w poprzednich częściach na przykład w pełni dubbingowane e, przez mhm. kolejne części już mają tylko opcje napisów polskich a dubbingów oryginalnych, tak? Tak, tak było w Mass Effekcie, tak było w Dragon Age. Tak, no dobra. Pytanie do porwanej. Co sądzisz o polskim dubbingu Battlefielda? <informative> <coughs> Ta kwestia już była właśnie poruszana. Okej, okay. dobra, to nie, to nie odpowiadaj, posłucham mnie <coughs> później. <coughs> Co ty, Hanna, sądzisz o polskim dubbingu Battlefielda? <coughs> znaczy, ja umów, ja nie grałam w tą y, część Battlefielda. A nie, bo to jest czwórka była, prawda? Dabbingowana. Nie ta aktualna wersja, ta co jest teraz, ten Battlefield 1, tylko ta poprzednia, tak? Poprzednia i inne poprzednie też. Dobra. Jakby słyszałam tylko o tej czwórce z uwagi na to, że powołali bardzo ciekawy zespół do dubbingowania. No. Mianowicie tam youtuberów, takie tam rzeczy powołali. A to, no. to, to chodzi o to, no to ja o tym mówiłam i to jest w Battlefieldzie 1. Okay. Aha, to w jedynce. Mhm. Nie w czwórce, w no. każdy, Tak czy inaczej, nie grałam. <laughs> nie, nie, nie grałam akurat w tą wersję z, z dubbingiem. I nie grałam. Po tym, że jak obejrzałam to, jak oni to robili, i posłuchałam tego, jak dubbingują, to zaniechałam eee, oglądania pan, dalej. Tak, nie rób tego, nie rób tego, nie, nie graj z dubbingiem. Nie, to w, w ogóle dubbing to jest coś, co wsuje klimat gry i zamiast czuć się faktycznie, że tam jesteś na wojnie i że giną ludzie z tobą i że trzymasz w ręce tą broń, żeby zabijać ludzi, to nagle słyszysz głos Izaka, jak ci ktoś tam krzyczy, że że, że tam naprzód, czy coś takiego, tak jakby kurczę, no, nie, nawet nie jestem w stanie tego, to nie jest hejt. Naprzód przyjaciele. O, takie. To nie jest hejt na, na te osoby, które to robiły, po prostu no, lata praktyki przed nimi i tyle, natomiast uważam, że problem leży w twórcy gry, który decyduje się na taki krok, nie? że trochę zbyt mainstreamowo poleciał, chciał być cool i, i taki oszczędny. bardzo gimbusiarski, oszczędny też w jakiś sposób, bo na pewno mniej dostali niż profesjonalny ten voice actor. No jest w Japonii zarabiają gruby miliony na jednym odcinku jakiegoś mm -hmm. tam anime, więc no, no to jest kompletnie inna półka, więc nie, uważam, że to, to, to jest złe podejście dzisiejszych czasów, że kiedyś jak te filmy były, filmy gry i tak dalej były dubbingowane, to miało to ręce i nogi, bo ludziom zależało na tym, żeby to było dobrze zrobione i naprawdę nad tym siedzieli i naprawdę robili milion powtórek tego wszystkiego, bo ta gra zostawała na lata, a w tym momencie gra jest wymienna tak samo jak telefon. Co dwa lata, czy tam co rok wychodzi nowa wersja i już nikt o starej nie pamięta, bo to jest tylko taki produkt, który się wpuszcza na rynek, żeby nachapać się coraz więcej pieniędzy i żeby za chwilę wpuścić kolejny, na którym znowu się zrobi hype i na którym znowu się zarobi kupę pieniędzy i, i nikt nie, nie pamięta o tych poprzednich wersjach, więc nie lubię strasznie tego. To mi przeszkadza w tym wszystkim. Więc jak gry to tylko nie jak filmy to dubbingowane tylko animowane, bo po prostu, nie wiem, jakoś tak pasuje mi dubbing do takich filmów, ale nie dla, do takich filmów no nie wiem, 16+, nie? No to, to, no to nazwijmy to filmami 16+, takie powiedzmy, że tam dla młodzieży, o, bardziej może dla młodzieży takie i, i, i te dla dorosłych też tak nie bardzo. <ślad> Jakkolwiek to brzmi. Nie, nie pasuje mi to strasznie. To jest takie. Ja jeszcze powiem o innej rzeczy, która mi strasznie, osobiście mnie strasznie nie pasuje. To jest to, że przy polskim dubbingu zanikają, zanikają akcenty naturalne. W sensie, nie, nie wiem, czy e, chodzi mi o to na przykład na, fu, na przykładzie Dragon Age Origins. Mm -hmm. e, na pewno wiesz już na no, o co mi chodzi. Zewran miał akcent antywiański, Liana tam. or. alboże orl, oh Orle. <grym> tak, tak trochę jak w francuski, <grym> nie? I dużo było takich smaczków, i było. było nawet słychać w ich głosach, że. Znaczy, że oni nie są stąd, tak? Mhm. I to były jakieś akcent, egzotyczne, egzotyczne akcenty, no bo czasem trudno jest... Yy, trudno było to pokazać. Mhm. Wiesz, tak... Bezpośrednio. Mhm. Yy, a w polskiej wersji nic takiego nie ma. I to jest według mnie obdarcie z w jakiejś konkretnej części klimatu gry. Ale pamiętaj, że polski ma ten problem, że nie ma różnych y, dialektów, nie? No, z jednej strony tak, ale no, z jednej strony ciężko, ciężko po polsku coś z tym zrobić, tak? Ale z drugiej strony to jest, to jest obcięcie z pokaźnej części klimatu, tak, gry i no, no, ja jest, sądzę, ale... że to jest też kwestia tego, że jak twórca tworzy jakiś zamysł jakiś koncept na wypuszczenie filmu, gry i czy, czy czegokolwiek no to na pewno ukrywa w tej w swojej produkcji jakieś tam smaczki jakieś tam rzeczy, które są które są yy, znane wiesz, dla, dla konkretnej grupy odbiorców i siada do, do, niego, do, tego, do tej produkcji później taki Polaczek, Andrzej z wąsem, który stwierdzi, że zrobi grube miliony na dubbingu, no bo tak to zwykle wygląda. Zatrudnia jakichś ludzi, którzy są po prostu znani, ale są znani z tego, że są znani, a nie są znani z tego, że się do, do tego nadają konkretnego. I myśli, że sławnym nazwiskiem zrobi furorę, a się okazuje, że te właśnie główne wątki, które nadają tego smaku całej produkcji zostają pominięte, bo po prostu te osoby się do tego nie nadają. To jest takie... Tak jak mówiła Bonze, nie, to dużo odbiera od takiej oryginalnej produkcji po prostu. Nie, nie, nie czuje się tego, że to jest jakaś tam ciągłość produkcji robiona w tym samym klimacie albo pod, tym, pod tą samą grupę odbiorców. Hmm. Chociaż... Chociaż wiesz co, w sumie nie, w sumie nie jest tak, że strasznie okropnie trudno to na polski przełożyć, bo nie wiem, Pozwól sobie dubbingu filmów animowanych, tam są przecież różne głosy, różne akcenty oni mają. Czemu, czemu w grach nie możemy tak mieć? Tak dobrze zrobione. Nie, nie przerysowanie, nie, nie jakoś wiesz. No, ale wiecie co... Mm da się zrobić, czekaj, czekaj chciałam się wbić w ten temat e... ale wiecie co, dlatego wydaje mi się że w... łatwiej im to zrobić w filmach, bo tam jest tylko półtorej godziny, a w grach masz powiedzmy do czterdziestu tak? i jak już taki, no nie wiem no nawet taki, no niech będzie ten Wiedźmin jak ten Geralt napierdziela tam no gada przez te 40 godzin, nie? no to jednak trochę to więcej kasy wyniesie niż takie półtorej godziny Gesslerowej, gadającej jako tam żółw czy rybka, bo ona tam coś z takiego grała. No dobra, ale to filmy animowane pokazują, że się da. Że się da. I to nie jest tak, że się nie da. No wiem, że Dlatego się jakby, da. Ale wiesz, ale w sensie, jakby, jakby na jakąś próbę zrobili jakiś porządny dubbing do gry to może by się okazało, że nagle spłynęłoby więcej pieniędzy, bo coś zrobili dobrze i to się opłaca. Nie wiem. Nie wiem, a no, był może? poruszany temat tego, że jest w ogóle dużo ciężej zrobić dubbing do, do jakiejś tam produkcji konkretnej niż do filmu animowanego? Poruszałyście już to? Bo moim zdaniem jest dużo ciężej zrobić właśnie dubbing na przykład do gry niż tam do jakiegoś filmu animowanego, bo... Mówmy się nie, ale filmy animowane są przede wszystkim do tej młodszej grupy odbiorców, która nie ma rozwiniętych tak wielu zdolności poznawczych i jakby on, to bazuje na płytkich emocjach głównie, tak? Radość, gniew, smutek. I mniej więcej scenariusz tych wszystkich filmów jest zawsze taki sam i bardzo łatwo jest wzbudzić te same emocje w odbiorcach. Natomiast no, gry są dużo bardziej skomplikowane fabularnie, przynajmniej niektóre. I wiecie, ciężko jest czasem oddać. Um... No to od tego właśnie jest rola voice aktora, żeby umiał to zrobić. Tylko chodzi mi o to, że po prostu w Polsce nie mamy, nie, nie mamy aż tak dobrze rozwiniętej tej profesji voice no, co Mamy lektorów świetnych, zajebistych wręcz, tak? To się wytnie. Trzech Ale... mamy. No ale, no, dobra, ale mamy i oni naprawdę są dobrzy, tylko że to są lektorzy, to nie są voice actorzy, to nie są ludzie, którzy po prostu są po to, żeby być profesjonalnym voice aktorem od wszystkiego. Mamy kurde boberka i boberek jest zajebisty w filmach animowanych, to też się wytnie. jest świetny w filmach animowanych. Ale na tym w zasadzie się kończy, no bo Boberka nie podstawisz do Wiedźmina, ani nie podstawisz Boberka do... Nie wiem, czego tam jeszcze można. Boberek no, nie, grał w Uncharted. No okej, okay, nie? Ale są, Boberek są grał są wszędzie. takie rzeczy, do których on by mógł pasować, nie? Bo on jest takim właśnie, no, Jestem naszym czołowym takim voice-aktorem, że tak powiem. A co? Knapik? Gdzie? No może nie gdzieś no. tam by się nadał, ale no wie, wiesz, wiesz, o co mi chodzi, nie? Jak porównamy sobie voice aktorów, czyli osoby, które się zajmują tylko i wyłącznie tą wąską yy, profesją no to kurde, mm -hmm. Japonia a Polska to jest yy, Japonia to jest świat, a Polska to jest gdzieś tam jaki, jakaś, jakiś jakiś mały podlaski, nie? No, no, no taka jest różnica, nie? Tak a propos knapika, no. że tak wtrącę. Wiecie jak później dziwnie jest usłyszeć jak on rozmawia normalnie w jakimś programie? Tak. Jak przeklina? Tak. Jaka tak. to jest masakra. Tak. Mi się ja... wydaje, że oglądam film z lektorem. No. No. Ja przez bardzo długi czas nie, nie byłam świadoma wizerunku to, pana Knapika i to naprawdę to był dla mnie straszny yy, szok. Nie, nie wiem, takie, taka trauma wręcz, jak zobaczyłam, yy, zobaczyłam go i powiązałam go z jego głosem. Nie kleiło mi się to kompletnie. Ale to tak na naprawdę, słuchajcie, to było coś takiego, jakby, jakby ktoś go <tapingował>, tak? jakby ktoś, ktoś mu głos podkładał, nie? Że, ale to nie może być on, ale, ale jak to? I on jak tak, są dziewczynką w flinach, On tak nie? wygląda tak. i ma taki głos, ale nie, to mi, kompletnie mi głos nie pasuje do wizerunku danej osoby, ale to jest właśnie to, że no, tak to wygląda. no. W drugą stronę kojarzycie Irenę Usza Krocnego, tego Mima. No. To on się odzywa już, nie? No. To jest też kosmos w drugą stronę, jak on tak zaczyna mówić. Nie? Tak. <głos> <głos> to jest prawda. Więc to tak, takie małe, krótkie wtrącenie, nie? Ja go uwielbiam. Ja go oglądałam swojego czasu naprawdę godzinami. Potrafiłam go oglądać, on mnie strasznie bawił. I później faktycznie gdzieś zobaczyłam jakiś program, gdzie się odzywa. Co? Ale, ale jak to? On mówi? <głos> no. I to całkiem mądrze mówi, ale kurczę, po co on nie, mówi to w ogóle? Facet nie? Facet, nie, naprawdę, no. jak tak go się posłuchaj. wu... Ale on większą sympatię, mam wrażenie, wzbudza tym, że się nie odzywa. <głos> Dokładnie. Wracając tak. do tematu. Wracając do <głos> tematu, tak. E... To wszystko wszystko sprowadza się do tego, że nasz polski rynek gier jest wciąż traktowany, mniej poważny od właśnie chociażby w rynku animat, Dalej no I Dalej próbuje wyjść z etapu raczkowania. Tak, ale wiesz, to jest inne, inne w ogóle podejście tych aktorów, którzy domingują, tak? Bo nie wiem, wystarczy spojrzeć na filmiki z sesji nagrań dialogów z, z gier z oryginalnych wersji, posłuchać co mówią ci aktorzy, nie, choćby nie wiem, Claudia Black, Kevin McCroy, który grał, podkładał go spod Batmana, czy Jennifer Hale, która w ogóle multum rzeczy podkładała, nie? I wielu innych, przecież są, jest dużo tam innych aktorów, którzy naprawdę sporo dubbingują. Tam Steve Bloom, Troy Baker, Sarah Strong, i wystarczy, wiesz, słuchać co oni mówią w tych wywiadach, i oni doskonale rozumieją, że ich odbiorcą, czyli nam, graczom. Nie jest wszystko jedno. Zasługują na najlepszy dubbing, wiesz, gier, jaki tylko może być, a nie taki, Dobra, żeby to Jeszcze jedno pytanie. Tak, nie macie wrażenia z perspektywy tego wszystkiego, w co grałyście, oglądałyście, że, nie wiem, język, nasz język jest mniej poważny, mniej profesjonalny. W sensie mam wrażenie, że wszystkie te rzeczy, które są po angielsku robione w oryginale, są bardziej po, profesjonalne i bardziej poważne w, w wydźwięku niż to, co jest przełożone później na język polski albo stworzone w języku polskim. I to głównie widać może nie tyle, co w grach, przynajmniej ja takiego odczucia nie mam, co w muzyce. Jak ta sama piosenka jest po angielsku, to jest wszystko świetnie i ona jest... Kurde, ona ma sens i ona ma taki wydźwięk, ona jest romantyczna i w ogóle no wiecie, nie? Można się mm -hmm. na niej rozczulać i słuchać się godzinami, a ta sama piosenka już przełożona na język polski, kiedy wiesz dokładnie jak brzmią te same słowa po angielsku do muzyki, to brzmi co najmniej kurde śmiesznie. Nie wiem, ja strasznie nie lubię słuchać polskiej muzyki i tej nowoczesnej, bo stara jest całkiem cool, ale nie wiem, przeszkadza mi po prostu to w jaki sposób niek nie niektórzy twórcy próbują... Um, dorównać tej, um, wiel temu wielkiemu światu za oceanu, gdzieś tam stany, nie stany i, i ten język angielski jest taki... No, próbują być mniej więcej na tym samym poziomie z, tą samą, z tym samym podejściem do tego, co robią, a ostatecznie okazuje się, że to jest fajne, ale to jest zagraniczne i to zawsze będzie brzmiało lepiej, bo na siłą rzeczy ten język po prostu brzmi dużo lepiej i, i du dużo lepiej jakby się jest w nim poruszać niż po polsku, tak? Znaczy, dobra, język angielski może być bardziej melodyjny od języka polskiego, ale to, co mówisz, to bardziej jest y, kwestia y, no, tego, co w sumie już wcześniej mówiłam. Po pierwsze, tłumaczenie, bo tłumaczenie to nie to, nie to samo co dubbing, tak? Mm -hmm. Tłumaczenie po prostu może być złe. Bo nie można pewnych kwestii tłumaczyć słowo w słowo. Nie, wiadomo, tak jest. No to jest jeszcze jakby kontekst tych słów kompletnie inny, tak. tak? E, druga kwestia to jest gra aktorska. No wiem o co czyli, chodzi. Wiem. Czy, no ale często, bo to po prostu jest strasznie przerysowywane, tak? I jak mówiłam, na przykład jak się przeklina, każda kurwa musi być tak zaakcentowana, że musi być mocną kurwą, bo bo, bo, bo bo zawsze tak jest, tak? I po prostu aktorzy dubbingowi czasem strasznie przesadzają i prze, prze, przekoloryzowane jest to wszystko. I to jest raczej tego wina niż tego, że nie wiem, język polski jest jakiś gorszy. To nie, to nie chodzi o to, że język polski jest mniej poważny. To jest po prostu dobór słów i sposób, w jaki są wypowiadane. A ja słowa. to widzę w ten sposób, że po prostu znasz język polski i wiesz, co to dokładnie znaczy. No nie wiem, jest piosenka, tak? Dupa, dupa, dupa, makaron, dupa, dupa. I po polsku to brzmi bez sensu. Ale jak to zaśpiewasz po angielsku, to już jest jakby lepiej, nie? Bo teoretycznie wiesz, co to znaczy, ale nie tłumaczysz to sobie. Ja to tak widzę, że właśnie angielski zawsze brzmi lepiej, pomimo tego, że czasami są na równi bzdury, co są u nas. Bo po prostu wiesz, co to dokładnie znaczy i słyszysz to i to jest bez sensu. No oni mają po prostu farta i tyle. No nie mają farta. Ja myślę, że jako ang Anglik, Amerykanin słysząc te piosenki, on też się łapie za głowę i mówi, boże, co za bełkot, tak? A później jak posłucha czegoś, nie wiem, w innym języku, no nie wiem, w hiszpańskim, nawet po polsku jak posłucha, to będzie, U, jakie fajne, mm, jakie inne. Wiecie mniej więcej, o co mi chodzi, nie? Mhm. Takie manifik. No Yo, ja, bo... ta... ja tak się zachwycam e, rosyjskimi piosenkami. Nie tymi starymi, tylko tymi nowymi, takimi z wyższej półki powiedzmy. Ja wiem, co, one, co oni śpiewają, wiem o czym, bo ten język jest no, prawie, prawie tożsame z naszym, tak? Tylko, mhm. że kurde, no to ma jednak inny wydźwięk, to brzmi egzotycznie i brzmi coraz no. lepiej. no. Trochę tak no. jest, jak mówisz. No, jak se po polsku to dasz, to tak już jest... E niekoniecznie, może, nie? No, to, to jest ten taki właśnie... tak, Ja to tak czasami odbieram, nie? Bo ja też za bardzo... Też mi się wydaje, że wszystko jest po angielsku lepsze, ale to też nie przesadzajmy, tak? Że... No, czasami to jest tak samo bełkot. Szczególnie te piosenki współczesne, to już jest w ogóle jeden wielki bełkot. Ale dotyczący... brzmią lepiej. No, brzmią lepiej, tak, niż... No, a... Nie wiem. No mów. A propos jeszcze tych rzeczy związanych z grami, to że... Ja rozumiem, że scenariusz jest taki sam, tylko po prostu ktoś, kto jest tłumaczem jakby nie bierze pod uwagę tego, że można to powiedzieć na milion innych sposobów, bo tłumacze są tak ograniczeni w większości przypadków, że nie łapią kontekstu tego wszystkiego, o co się dzieje, o czym jest mowa i w jakim świecie to się odbywa, tak jak mówiła i że no chujowy lektor. O Jezu, znowu przepraszam. Nie, to jest Słaby lektor e... po prostu. Tak. To jest ta kwestia też lokalizacji, o czym mówiłyśmy wcześniej, że no, dobry tłumacz bierze też pod uwagę to, co się dzieje w tym kraju, z którego tłumaczy i to, co się dzieje w tym kraju, na który język tłumaczy. Że... Niektóre żarty trzeba przeskoczyć, bo nie da się przetłumaczyć. Tak jak z japońskiego na polski, niektóre żarty się nie da po prostu, bo to nie będzie miało dla ciebie sensu, tak? A niektóre trzeba, ale trochę tak też tak na przykład spolsczyć, żeby to miało sens dla ciebie. I to jest ten problem, że to nie biorą tego pod uwagę. Że lecą tam, o no, nie wiem, ne. I need to change. Potrzebuję drobnych, tak? Potrzebuje zmiany. Dobra, no, wiecie, co jeszcze taka propos, to zastanawiam się, jakby brzmiał, e, brzmiało ucho prezesa przełożone na język angielski. Ostatecznie mm -mm. tak. Ja wiem, że to by nie miało tego kontekstu, nie, bo tak jak mówiłaś, że trzeba było złapać kontekst i te odpowiednie żarty jakoś przełożyć, ale no, mimo wszystko jestem ciekawa, jakby im to wyszło. Odnosiliby to do Clinton, do Busha i tak dalej, i tak dalej. Bo by nie załapali. Mhm. Mhm. Może i tak. Oglon Oglądali, oglądałaś kiedyś, no nie wiem, któryś z tych late show'ów, tak? Jak oni tam się nazywają? Jimmy Fallon na przykład. To są typowe amerykańskie, wieczorowe talk show'y. Mhm, może kiedyś. Oni tam gadają z różnymi gwiazdkami i tak dalej, ale czasami mają takie odniesienia do swojej kultury, do tych wszystkich polityków, do tego, co się dzieje, że ja za cholerę nie rozumiem, o co im chodzi w ogóle, nie? Z czego oni się śmieją. Więc no, ucho prezesa by, nie, to by daleko nie zaszło. nie. <gry> Ale wiecie co? Ja mam jeden plus dubbingu. Jeden jedyny. Bo na przykład grając w grę japońską, Japończycy lubią robić w ten sposób, że w czasie walki oni dalej gadają. I spróbuj teraz nadążać z czytaniem napisów. I w tym momencie dubbing ma sens. Drugim plusem dubbingu jest też, no, że ten kto nie zna języka... Nie musi kombinować, tak? Słucha się, nie męczy. Bo wygoda jest naprawdę w cenie w współczesnym świecie. Naprawdę jest wiele osób, które nie zagrają, dopóki granie jest całkowicie po polsku. No właśnie, a, dobra, wszystkie się zgadzamy, że dubbing się, ale co zrobić właśnie z takiej są osoby, które no, słabo znają inne języki. Angielski głównie. A na przykład tak, no głównie, tak. A na przykład no, napisy też nie są opcją, bo za słabo czytają, albo za, za małe, za małe są. te napisy są, albo coś takiego. No i, albo, nie wiem, no albo dzieci grają tak, które, które jeszcze nie umieją bardzo Wiesz, bo ja to odniosę poczytać. do swojego przykładu, jako że jesteśmy w podobnym wieku i przypuszczam, że wasze przygody wyglądają w ten sam sposób. Jako dziecko też za bardzo nie ogarniałam angielskiego, zresztą mówmy się, ja się angielskiego ani nigdy jakoś wybitnie nie uczyłam, ani do niego nie przykładałam i ten angielski był dla mnie czymś, co sobie gdzieś tam istnieje na świecie, dala ode mnie i mnie nie dotyczy. Przez bardzo długi czas, zresztą ja zdawałam maturę z, ang... Przepraszam, z niemieckiego, więc ten szwabski był mi wszystko bliższy i bardziej go rozumiałam przez większy okres mojego życia. I dopiero w momencie, kiedy zajawiłam się jakąś grą i ta gra była po angielsku, zrozumiałam, jak ważny jest ten język i przyłożyłam się do niego i dzięki temu, że gra była po angielsku, w tym momencie w jakiś sposób umiem się komunikować w tym języku, którego nigdy, tak jak mówię, się nie uczyłam, bo nie czułam potrzeby. No i dzięki temu sądzę, że też w ten sposób, gdyby... Ja wiem, że brak dubbingu nie jest żadną opcją i że napisy też wielu rzeczy nie rozwiązują, natomiast mimo wszystko uważam, że młodym ludziom jest to potrzebne, żeby się rozwijać, że powinni mimo wszystko poznawać tych rzeczy. Ja mam swoją drogą też mnóstwo znajomych, którzy że dzieciaka grali w WoWa i ten WoW nie był spolszczony, bo kiedyś nie było takiej wersji i grali po angielsku i dzięki temu w tym momencie naprawdę świetnie zasuwają po angielsku i oni nie musieli się uczyć dodatkowo godzin poświęcać, yy, po szkole siedzieć na korkach, tylko po prostu przychodzili z taką wiedzą, jaką zdobyli w grach, tak? Niestety, w tych czasach no. to nie przejdzie. Co sądzicie o mm, takim rozwiązaniu, jak lektor gram? Oj, jakoś tego nie widzę, bo nie było chyba czegoś takiego nigdy. przynajmniej W, w stalkerze w którym, w którym było na przykład. A, no to nie gram, to nie wiem. Ja się z czymś takim nie spotkałam i ja tego nie widzę. To była dla mnie taka ekstra Proszę. nowość. Mega, mega. No ja mimo hmm. wszystko i tak zostanę przy swoim zdaniu, że gry w wersji oryginalnej są dużo lepsze, dużo więcej uczą i można z nich dużo więcej wynieść. Tak jak mówię, nawet nie znając tego języka, to, to jest jakaś motywacja do tego, żeby się uczyć. Jeżeli słabo czytasz, a są napisy w filmie, no to na plus dla ciebie. Nauczysz się szybciej czytać. Będziesz się rozwijał. Mm -mm. Tyle. Nie. Mm -mm. Dzieci są zbyt leniwe w tych czasach. Mm -mm. Nie przejdzie. Rodzice nauczyli ich, że No ale no to właśnie jest po jedyna polsku. możliwość. Kurczę, to jest jedyna możliwość motywacji, skoro jesteś leniwy a chcesz coś obejrzeć i chcesz coś zrozumieć no to dzięki temu spędzisz trochę więcej czasu będziesz stopował ten film co ileś tam czasu żeby przeczytać napisy w filmie i tyle i, i, i przeczytasz w końcu skoro dzieci nie czytają książek no to niech czytają napisy w filmach tak? Z tym bardziej nie będą czytać napisów w filmach ani no w no nie Justyna nie przesadzaj jak mi zależało a ja ci mówię z przykładu mówię. dzieci mojej siostry naprawdę naprawdę one nie pójdą na film z napisami, bo nie. One nie obejrzą bajki po angielsku, bo nie. Oni nie zagrają w grzeb po angielsku, dopóki ciocia im nie będzie mówić, co się tam dokładnie dzieje. No o, też o tym wiesz, Hanna. Bo mają Ale wie, bo wiesz, Hanna, bo, bo mogą. No. Bo, jak my bo jak my dorastałyśmy, to nie było takiej możliwości. Teraz już jest. Jest miliard bajek po polsku, jest miliard filmów, wszystko dubbingują. Już nawet Spidermana nie musisz oglądać po angielsku, bo jest po polsku. Dziwisz się, że ten angielski tak zanika? Jeszcze za 10 lat będziemy specami z angielskiego, bo te dzieciaki nie będą nic umiały. Bo na każdym kroku mają dubbingowe boosty. No. Ale to może no... No, dobra. no. dobra, no nie da Ale się tu to to tak jakby mógł... mówić. No. To tak jakby mówić, że Niemcy y, mają zanik angielsk angielskiego, bo tam jest wszystko dubbingowane. N Niemcy też dobrze mówią po angielsku. Gdzie? To no, Chyba ma du du duża mniejszość. Gdzie ty mieszkasz, że Niemcy mówią po, angiel po angielsku? Ty? <grych> dobrze. <grych> Przepraszam cię bardzo, ale mieszkam tuż przy granicy i Niemcy nie mówią po angielsku. Duża Dobrze. większość Niemców w grach nie mówi w ogóle w żadnym innym języku, tylko niemieckim i jest tylko pytanie, czy jest ktoś z Niemiec i czy ktoś mówi po niemiecku i w zasadzie tyle. Jak nie ma, no to się typ nie odzywa, ale jak jest, to lecą ci jakiś zikhael i no, tak dalej. No, samo, tak samo w Japonii jest, jak mówią po angielsku to jest cud w to w, Ko w Korei jeszcze mówią, ale w Chinach to już jest w ogóle jakaś masakra. Nie, ale wiesz co, Japończycy są bardzo, bardzo ambitni, oni lubią się uczyć i ten angielski jest dla nich jakąś formą frajdy. Przynajmniej na dzień dzisiejszy tak to wygląda, że, że to jest coś takiego dla nich jak, jak wycieczkanie, Jak mogą z kimś pogadać po angielsku i coś z tego wynieść, no to jest dla nich duża frajda, więc korzystają z tego. Przynajmniej niektórzy. Większość, tak? Mówię o tej większości z, z miejskiej, a nie wiejskiej. Miałam dwie wykładowczynie japonki i porozumiewanie się na uczelni wyższej i porozumiewanie się z nimi po angielsku to był cud. Więc... <głos> Więc niekoniecznie. Niekoniecznie. Tak. Ale kończąc już tą naszą ożywioną dyskusję. Bardzo ja. długą. Chwila, chwila, chwila, chwila. Nie kończąc. Dobrze. Dobra. Przepraszam. <głos> no, bo chwila. A czy macie jakieś przykłady dobrych polskich dubbingów? No bo nie wszystko jest złe. Eee, Czy wszystko jest złe? Uncharted. Gothic. Nie. <gry> <gry> nie znam takiej gry. <gry> Nie, nie znam taki, no nie, nie ma takiej wiecie co, jedyna taka produkcja która do mnie przemawia to są pingwiny z Madagaskaru, naprawdę kurde lubię to oglądać, nie? ale nie znam no dobra, no ale to nie jest gra nie, nie znam gry, która, która jest dobrze zdobingowana tak, żeby mi to odpowiadało chyba, że no, no dobra, no że, ale chyba, że coś, do co, był chyba, że coś do czego mam naprawdę duży sentyment z dzieciństwa i, i po prostu nie znam innej wersji to była dla mnie jedyna wersja istniała. Mm -hmm. No to ewentualnie te. Różowa pantera w wyboru. O. Różowa pantera. Różowa pantera. <grym> super. Lary O. <grym> no. Warcraft był przecież dobrze zadabnięty. W ogóle Gry Blizzarda, jeśli są zadabnięte, to są dobrze zadabnięte. Diablo też no, nie No Diablo nie było. był dobrze. Właśnie Diablo. <grym> No, Diablo, Hearthstone, nawet Lory jest dobrze zdobingowane oprócz tego, że są dwa trupy, trzy trupy, a potem Quadra Kill, tak? To jest... to jest ten. Ale sam dubbing, no dokładnie, ale sam dubbing w League of Legends jest, jest dobry. Te głosy pasują do, do postaci. A w Falloutie nie był trzy pies? Czy tam trzy dog? Tam coś było takiego dziwnego, no, nie? Falaut w ogóle miał dubbing? <głos> y no coś, coś, mi się kojarzy? coś? Może mi się źle kojarzy? Mnie się w ogóle nie kojarzy, żeby do Fallouta trójki czyli nie Vegas był dubbing. To może mi się coś źle kojarzy. Może coś się źle kojarzy, albo może po prostu ja nie grałam, nie wiem. Albo to był jakiś dubbing nie, nieoficjalny, są przecież nieoficjalne. O właśnie, jak szukałam e, teraz do, do researchu, mm -hmm to znalazłam parę takich forów z nieoficjalnymi dubbingo, dubbingami. O Jezu. No i widać, że ciągle jest na no to, wiesz, na no to... Popyt. Na no to jakiś popyt. Jest to jest no. ale było mówione, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa. Tak. Dobra. Czy któraś... Zanim zakończę, to zadam pytanie, czy któraś jeszcze coś chce powiedzieć, zapytać? Nie dziękuję. Rozumiem, że cisza oznacza, że nie. Zrobiłabym ten... świerszcza, ale nie wiem. Nie masz, dobrze. Dobrze, to tak. Zakończymy tym, że nie chcemy dubbingu i że dzieci są głupie. Nie. Pojęte. No. <grymne> <grymne> dzieci są mało ambitne. O, lepiej brzmi. E, e, dzieci są ambitne. Skąd one mają tą ambicję wziąć? Jak im wszystko się podsuwa pod twarz? No. Boosty. Co? Busty. I lifehaki. A, rozumiem, kapusty. Ha? No ja też. Tak, drogie dzieci. To będziemy kończyć ten, boże, jaki długi odcinek. No, dziękujemy za wysłuchanie nas. Mam nadzieję, że do końca i mam nadzieję, że znowu nie będziemy miały opóźnień, które jeszcze raz przepraszamy. E, zapraszamy do odwiedzania nas oczywiście na WordPressie, oglądania na YouTubie i słuchania na Archive. Pa! Pa! pa.